Zakończę ja krąg świadectw i rozpocznę temat. Nazywam się Małgosia. 20 lat w sakramentalnym małżeństwie, 10 lat z mężem, 10 lat bez męża. Taki mam bilans. Mamy dwójkę dzieci. Moja córka też rozpoczęła studia. Syn kończy gimnazjum. Ja Mieszkają ze mną, to znaczy córka wyjechała akurat do Krakowa. Mąż osiągnął swój cel, czyli rozwód. Ja nigdy nie zgodziłam się na ten rozwód, na wszystkich 3 lata trwających rozprawach to podkreślałam. Siódmy rok w Sycharze, kończę. Przeszłam dwa razy 12 kroków. To są takie warsztaty, o których zapomniałam Wam powiedzieć w ogłoszeniach ale to u nas funkcjonuje bardzo dobrze we wspólnocie, nowe osoby mają to na karteczkach na miary do e, Pani psycholog. Powiem tak, że kryzys małżeński i odejście męża to był kubeł zimnej wody na mój, e, za przeproszeniem, durny łeb. <śmiech> <śmiech> e, no po prostu zmieniła mi się hierarchia wartości, nie? Ja cały czas od tej pory staram się stawiać Pana Boga na pierwszym miejscu jednak. No i, jak, jak są takie chwile tak, sukcesu, to rzeczywiście idzie za tym wielka łaska. Idzie za tym wielka łaska i chwała Panu. E, a dzisiejszy temat tak się złożyło, nieprzypadkowo, u Pana Boga nie ma przypadków, e, że będzie dotyczył modlitwy, która wielokrotnie się pojawiała tutaj w czasie świadectw i w tym, co Ania mówiła o parach modlitewnych. E, z was, kto z nas wie, no, że należałoby modlić się za współmałżonka. Chyba każdy, prawda? Dobrze. A komu się zdarzało modlić za współmałżonka? Chyba no, <śla> <śla> Dobra, a to zdarzało się. Nie? No bo nie oszukujmy się, to nie jest stan permanentny. A komu się zdarzyło być tak wściekłym, tak wkurzonym na współmałżonka, że powiedział: nie, pomodlę się dzisiaj. Za niego. No, mm. dobra, dobra. <laughs> dobra to liczy. Dobra, dobra. Słuchajcie, bo, bo sami wiecie, że z tą modlitwą to nie jest tak Tak chopsiub, tak prosto. Bo oprócz tego, że modlitwa jest wielką łaską i wielkie cuda czyni, to modlitwa jest także walką. Walką, na, walką z kusicielem, który wiedząc, jaka jest moc modlitwy, na różne sposoby nas niechęca. Na przykład przedstawiając nam jakieś błędne wyobrażenia, jaka ta modlitwa miałaby być, aby była skuteczna. Tak? I wpędza w osoby w takie poczucie, że jeśli raz w roku nie odmówią nowenny pompejańskiej, to nic im się nie spełni. To są zupełnie błędne wyobrażenia o modlitwie co potwierdza i Pismo Święte, i katechizm Kościoła Katolickiego. Jest tutaj taki rozdział walka modlitwy. I tam możecie sobie doczytać o tych różnych zarzutach wobec modlitwy. To, co nas zniechęca, bo my mając błędne wyobrażenie, albo stawiając sobie za wysoko poprzeczkę, no uznajemy, że a, że i tak nie damy rady. Albo kusiciel nas zniechęca do modlenia się za konkretną osobę, za naszych współmałżonków, poprzez różne sytuacje właśnie, jakiejś trudnej rozmowy, niedogadania się w kwestii dzieci, co nas od razu wiecie, rośnie poziom emocji. My jesteśmy tak źli, zniechęceni, że w ogóle nie myślimy o modlitwie za męża, a wręcz jesteśmy bliżej przekleństwa niż błogosławieństwa. Yy, I sama doświadczam tego wielokrotnie, że yy, czuję, jak mi ciśnienie skacze, nie mogę o tym mężu dobrze myśleć. To jest pierwsza myśl taka, no to jak ja dzisiaj dam radę się za niego pomodlić. Ale moim sposobem na tę sytuację jest od razu przypomnienie sobie, że tylko na to czeka kusiciel i zaciera łapki za rogiem. Że o to mu chodzi, abyśmy przestali się za nich modlić. Bo On wie, jaka jest moc tej modlitwy. Podsuwa nam także zły, że nasze modlitwy na przykład nie są wysłuchane. Że tyle się już modlimy, na tyle sposobów, tyle aktywności religijnych mamy, a Jego wciąż nie ma, albo wciąż jest wredny i nam robi na złość. To też jest takie podsunięte przez kusiciela, bo przecież Pan Bóg ma swój czas i swój sposób na wszystko. I naprawdę miejmy tą świadomość, że y, czy Pan Bóg zna najlepszy moment. Że wcale nie musi być tak, jak my sobie wyobrażamy, żeby ten mąż zaraz wrócił albo zaraz się nawrócił. Bo jak zaraz wróci, to może być jeszcze nienawrócony na przykład. Albo może to jest ten czas, w którym my się mamy przemienić, aby móc przyjąć tego męża i ratować rzeczywiście nasze małżeństwo na fundamencie Bożym. tak? Także zostawmy jakby Panu Bogu czas i sposób i możemy sobie zadać takie pytanie, dlaczego uważamy, że nasze modlitwy nie są wysłuchane, jakie my warunki Panu Bogu stawiamy, kiedy ta deadline ma być, że od kiedy jest wysłuchana, od kiedy nie wysłuchana nasza modlitwa, więc takie modlitwy roszczeniowe, tak jak ja sobie życzę, ma się stać no to to jest cechą modlitwy pogańskiej, nie łudźmy się, chrześcijańska modlitwa jednak dodaje na końcu niech się dzieje wola Twoja. A tutaj się nie musimy martwić, bo wolą Pana Boga wobec naszych małżeństw jest to, abyśmy byli razem. To jest ta obietnica Pana Boga, który błogosławi nasze sakramentalne małżeństwa. Jego wolą to jest, ale i my i nasz mąż jesteśmy osobami wolnymi, tak? Także i Pan Bóg też tego naszego męża czy żonę, tak? No, nie przymusi do pewnych rzeczy. I teraz wracając do tego kuściela, który nas chce na różne sposoby zniechęcić i do samej modlitwy, i do tak zwanego obiektu modlitwy, tak? czyli powiedzmy w tym przypadku mówimy o współmałżonkach, no po prostu robi wszystko, abyśmy się zniechęcili. I dzisiaj głównie chciałabym mówić o wytrwałości w modlitwie, bo kropla drąży skałę. I Pan Bóg zachęca nas do takiego uporu, stałości, cierpliwości i właśnie wytrwałości. Bo największą naszą klęską nie będzie wcale to, że tak jak nam się wydaje nasze modlitwy nie będą spełnione, bo to jest nasze wyobrażenie, ale tą największą przegraną to będzie zniechęcenie i zaniechanie modlitwy. Bo jeżeli my się przestaniemy ze naszych współmałżonków modlić, to właściwie oddajemy ich, tak, temu, który na niego czycha, tak? Zazwyczaj tak jest. Wielkością człowieka i wielkością osoby, która się nawraca jest właśnie wytrwałość. Wytrwałość mimo pozornych braku efektu, bo nam się wydaje, że. Efektem tej modlitwy ma być przemiana naszego współmałżonka, a Pan Bóg ma coś wspanialszego dla nas. Przemianę nas samych, przemianę naszych serc, otwarcie się na wolę Bożą, otwarcie się na współmałżonków i być może te modlitwy nie są tak szybko spełniane, bo to my potrzebujemy czasu na przemianę, że to chodzi o nas w tej modlitwie. Pan Bóg wie, że jakby też za szybko spełnił jakieś prośby nasze, to może by to małżeństwo drugi raz się rozpadło. Albo my byśmy szybko o tym Bogu zapomnieli, tak? Byśmy Go wykorzystali do naszych celów. A On nas przygotowuje, otacza miłością w czasie tej modlitwy. I pierwszym owocem modlitwy jest przemiana naszego serca. Nasza, nasza łagodność, taka łagodność, która może się w nas obudzić. Taką śmiałą teorię bym wysnuła, że modlenie się za naszych współmałżonków jest jednak jakąś formą przebaczenia im. Mhm. Taki krok, prawda? Jeśli się za kogoś modlimy, to, to yy, wybieramy błogosławieństwo, a nie przekleństwo. Bo tak naprawdę nie ma nic oprócz tego. A przebaczenie to jest danie wolności samemu sobie prymas, kardynał Stefan Wyszyński tak powiedział, że przebaczyć komuś, wrogowi, nieprzyjacielowi oczywiście, to jest danie wolności samemu sobie. Czyli zobaczmy, że ta modlitwa nie jest tylko dla dobra współmałżonka, ale dla naszego dobra. I tak naprawdę Pan Bóg tymi kryzysami o nas walczy. Nie martwmy się, wie, w Jego interesie i Jego wielką troską jest tak, że nasze sakramentalne małżeństwo i nas nasz współmałżonek, on jest traktowany jak ta jedna ze stu owiec zagubiona i mamy interes jakby współpracy z Panem Bogiem, bo on był przy naszym sakramentalnym małżeństwu. I jeśli z nim będziemy współpracować o nawrócenie, te, o życie wieczne tej osoby, naszego współmałżonka, to są dwie trzecie z tego trójkąta małżeńskiego przeciwko jednej. tak no bo jakby, biorąc sakrament małżeństwa, to taki trójkąt tworzymy z Panem Bogiem i tylko nad sakramentalnymi małżeństwami jest ta łaska Pana Boga, nie nad cudzołożnymi, w które, w które wchodzą nasi współmałżonkowie, w tym mój mąż także. Skut, skutkiem takiej modlitwy, wiecie, która czasami musi trwać bardzo długo i która pozornie nie przynosi takich efektów, ale efektów, o jakich my sobie marzymy, Taka, taki upór, takie naleganie, tak jak w Piśmie Świętym pamiętacie przypowieść o tej natrętnej wdowie, która się tam dobijała do złego sędziego, tak, który w końcu ustąpił pod naporem jej próśb, jakby skutkiem jest umocnienie nasze, umocnienie nasze i takie otwarcie na wolę Pana Boga. Będąc na rekolekcjach ignacjańskich na fundamencie, które swoją drogą wszystkim polecam, taka bardzo olśniewająca dla mnie myśl, która wydawać by się powinno, miałaby być oczywista, że modlitwa jest najbezpieczniejszą i najbezpieczniejszym i najskuteczniejszym sposobem wywierania wpływu na drugą osobę. No, w rozumieniu, tak? Na naszego współmałżonka. Sami wiecie, kochani, ile próbowaliście przeprowadzić z nimi rozmów, nalegań, perswazji i jak odbijaliśmy się od ściany. Jak próbowaliśmy mówić, ja mogę o sobie powiedzieć, jak próbowałam mówić o wadze sakramentu małżeństwa i tak dalej. On mnie wyśmiewał. To było typowe rzucanie pereł przed wieprze. Taka jest prawda jakby wyśmiewał sakrament i w ogóle odwrotny skutek to przynosiło. A tutaj chodzi o to, aby więcej naciskać na Pana Boga niż na współmałżonka. Bo naciskanie na Pana Boga, a nawet możliwość wykłócania się z Nim, co, co nie jest złe, naprawdę nie bójmy się nakrzyczeć, czy znaczy pokłócić się z Panem Bogiem, bo to też jest relacja. Tu możemy być w tej relacji bezpieczni. Pan Bóg nam nic złego nie zrobi, natomiast takie naciskanie na współmałżonka może przynieść zranienie nas samych, naszych dzieci i w ogóle odwrotny skutek, tak? W tym naciskaniu na Pana Boga nic nam nie grozi, bo On jest pomysłowy, nasz Pan Bóg jest pomysłowy. Kusiciel działa według tam kilku schematów na krzyż. Jakie poznamy, to właściwie łatwo je rozszyfrować, a Pan Bóg ma całe spektrum, cały wachlarz pomysłów. I tak potrafi serca dotknąć w wybranym przez siebie czasie, na swój sposób, że nam się w głowach śniło. I to jest dobra nowina dla nas, tak? Czyli w praktyce więcej mówmy Panu Bogu o naszym mężu czy żonie, niż mężowi i żonie o Panu Bogu, bo pewnie są na takich etapach, że tego nie przyjmą, tak? No bo nie po to od nas odchodzili, tak? Czy, czy są z nami w kryzysie, żeby... No, Przyjdzie ich czas na, na nawrócenie. I słuchajcie, chciałam zakończyć jakby świadectwem z rodzinnego podwórka. Dzisiejsza msza, ksiądz był tak łaskaw, odprawił witencji mojej świętej pamięci Taty, który odszedł do Pana Boga dwa tygodnie temu. Po półrocznej chorobie, to był rak trzustki błyskawicznie, diagnoza przyszła w 58. rocznicę ślubu moich rodziców w czerwcu. I słuchajcie, o tym małżeństwie chciałam Wam powiedzieć, o wytrwałości w modlitwie mojej mamy, w czasie choroby taty. Mój brat powiedział mi, że nasza mama jest świętą osobą, bo ona wymodliła wiarę naszej rodzinie, łaskę wiary. Wiecie, ile lat się modliła o wrócenie ojca? Pobrali się, jak tata miał 30 lat, nawrócił się w wieku 60 lat. 30 lat modliła się o jego nawrócenie. W międzyczasie były kryzys małżeńskie, myśli o rozwodzie. 30 lat, po 30 latach Pan Bóg znalazł takie sposoby, chociażby wprowadzenie stanu wojennego. To dla mojego ojca, który działał w Solidarności, był internowany, było tym impulsem, bo msze za ojczyznę, wiecie, zaczął się z kapłanami spotykać. Pan Bóg ma sposoby na każdego, nie martwcie się. Kimkolwiek by nie byli nasi małżonkowie, on ma całe spektrum sposobów na nich. I słuchajcie, i mój ojciec jeszcze 28 lat małżeństwa żył w wierze, razem się zaczęli modlić. Moi rodzice dawali tu w Sycharze świadectwo, chyba w 50. rocznicę ślubu, jest na YouTubie do odsłuchania. I e, mój ojciec powiedział tak, że to, że on się nawrócił, to nie była e, jakby skutkiem e, naciskania mojej mamy, takiego namawiania go, naciskania, wysyłania nam że, Tylko to było świadectwo jej życia. To było świadectwo jej życia. A moja mama powiedziała, że od kiedy się zaczęli razem modlić no po prostu zaczęli coś razem robić, czyli te 30 lat no to, to była jej walka o wiarę dla Ojca i przy okazji dla nas, no bo ja mam wielkie rodzeństwa i myśmy tam wszyscy mieli takie swoje okresy, wiecie jak ojciec nie chodzi do kościoła to to też rzutuje i na dzieci I słuchajcie, 28 lat byli razem we wspólnocie na neokatechumenali, właściwie kończyli drogę, mieli do ziemi świętej jechać, ona się sama wybiera. I ojciec odszedł naprawdę pojednany z Panem Bogiem, chociaż zły mu bardzo podsuwał, że tyle lat był bez Boga, nie 60 lat pomyślcie. Ale właśnie to słowo nie, że najmowanie robotników o różnych porach dnia yy, i każdy, na każdego czeka zasługa. Także tym świadesem, jakby chciałam dać nadzieję, tak jak Abraham dzisiaj, tak? Uwierzył w nadziei, wbrew nadziei, tak? Także. Nie mierzmy Panu Bogu czasu. Naprawdę wszystko jest możliwe. I On ma pomysł na nasze życie i na nasze małżeństwo. Amen. Amen. Amen. Prosimy może ksiądz jakieś? Zagajenie. Ja tylko podsumuję. Już dzisiaj też mówiłem, ale podsumuję to spotkanie. No i to, co najważniejsze, to tutaj jakby wypłynęło właściwie w każdym świadectwie, że tą siłą naszą jest modlitwa i musimy walczyć o to, aby leczyć się z takiego przekonania, które jest nam indukowane przez taką mentalność świata, że wszystko musi mieć wymierne efekty i to tu i teraz, prawda, na szybko, na fast no niestety tak u Pana Boga nie jest, to się nie dzieje szybko tak jakbyśmy chcieli, bo bardzo często te nasze motywy wynikają z naszych osobistych zranień, z cierpienia, z którym trudno się zmagać, z jakiegoś bólu opuszczenia, rozczarowania zamiast miłości doświadczamy pogardy ze strony osoby, która nas powinna kochać i, i trudno w takiej sytuacji trwać po prostu więc jakby szukamy i chcemy szybkiego ratunku. Natomiast ten ratunek idzie przede wszystkim przez modlitwę i to, co zostało już dzisiaj powiedziane, że to jest faktycznie najbardziej skuteczna metoda oddziaływania i chyba zwłaszcza wtedy to też się pojawiało kilkukrotnie kiedy jesteśmy zagubieni, kiedy nie wiemy co mamy robić, kiedy nie wiemy jak, jaki kolejny krok, co my tu jeszcze mamy wymyśleć, już tyle zrobiliśmy, tyle interwencji tyle, nie wiem, prób do tego, żeby dotrzeć do tego drugiego człowieka, no i nic, i nic i nic, i mur, prawda no to właśnie pozostaje przede wszystkim ta modlitwa i to przekonanie, że to nie musi być tu i teraz że Pan Bóg działa swoimi drogami, a nas poprzez tę modlitwę no, jakby sprowadza do takiego bezpiecznego portu, gdzie czujemy jakiś pokój w sercu, że mimo tego, iż nie jest po naszemu, mimo tego, że ciągle gdzieś tam serce boli, że nie jest tak, jakby się chciało, szczególnie jak się jeszcze patrzy gdzieś tam z boku na inne rodziny, które... Wydaje nam się, bo to każda rodzina ma swój krzyż, swoje cierpienie, nigdzie nie jest idealnie, ale wydaje nam się, że oni mają tak fajnie, że im się układa, że im idzie, a nam ciągle pod górę, to nawet jakby pomimo, tych, pomimo tych wszystkich przykrych doświadczeń, modlitwa daje nam taki pokój serca, taki pokój, o którym Pan Jezus mówi, że świat go dać nie może. Świat nam go nie da, nie da go nam najlepsza koleżanka, przyjaciółka, no bo ona doradzi, słuchaj jesteś młoda, Y, szukaj sobie nowego partnera, albo, albo kolega, człowieku, no to tego kwiatu półświatu to się będziesz przejmował, prawda? Idź tu, tam, skorzystaj sobie z, z życia, nie przejmuj się. Więc jakby rady są różne, ktoś inny powie, no wiesz, zbierz się w garść, dasz radę, nie przejmuj się. No jak się nie przejmować, kiedy to są ważne sprawy mojego życia? Ktoś inny powie, nie przesadzaj, nie dramatyzuj, prawda? Beksa z ciebie właśnie, nie, Beksa w ogóle tylko płaczesz i płaczesz, ogarnij się, weź życie w swoje ręce. To są wszystko takie rady no, na poziomie zamknięcia głębokiej dyskusji, takiego podzielenia się głęboką historią swojego życia. Z różnych motywów, ze strachu, z bezradności, ludzie nie wiedzą co zrobić, albo z wyrachowania po prostu. Z takiego systemu wartości, w którym faktycznie Pan Bóg jest wyrzucony, nie ma specjalnie tam nic do powiedzenia i yy, najważniejsze jest to, co podpowiada mi świat, i moje widzi mi się, moje pragnienia. Dlatego nie bez powodu jest ten, ten powrót do, yy, do modlitwy takiej głębokiej, yy, zawierzającej, oddającej Panu Bogu całe swoje życie. I takie wejście po prostu w przestrzeń jakiegoś wewnętrznego pokoju. Im bardziej jesteśmy zagubieni, im bardziej czujemy, że nam się życie wymyka spod rąk, tym bardziej powinniśmy zginać kolana i prosić Pana Boga o to, żeby dał nam światło, dał wytrwanie, dał przekonanie, że, że warto walczyć, że trzeba to robić. I trzeba pamiętać, że im bardziej będziemy walczyć, tym bardziej zły będzie też atakował, będzie nas podważał, będzie kwestionował to, co robimy. No bo w jego interesie jest to, żeby zniszczyć szczęście człowieka, a w interesie Pana Boga jest to, żeby nas zbawić. I chciałbym zakończyć taką sentencją mojego Ojca Duchownego, kaznodziei prymicyjnego Ojca Grzywocza, o którym ostatnio było głośno, sprawa przycichła, na razie uznany jest za zaginionego. Ale pamiętam, że w czasie jednej z konferencji w seminarium, kiedy właśnie mówił o wartości modlitwy w życiu kapłana, oczywiście w kontekście tego, że My kapłani też często ulegamy takiej pokusie aktywizacji, prawda? chcemy iść do dzieci, do szkoły, jechać prawda, tu, tam, kosztem właśnie modlitwy, nie mam czasu, bo idę do dzieci, nie mam czasu, mam spotkanie, nie mam czasu, bo, bo coś tam, bo coś się musi dziać, prawda? Że najwięcej dzieje się dobrego w życiu kapłana, wtedy, kiedy on, on się modli. I to jest jakby najbardziej realna, najbardziej wymierna najbardziej wymienny, najbardziej realny efekt jego duszpasterskiej pracy. Bo może pojechać z tą młodzieżą, da jakieś świadectwo, no to kilku z nich tam uwierzy, będzie miało pogłębioną wiarę, ale znakomita część, jak już dojrzeje, pójdzie gdzieś tam w świat, nic wielkiego się tam jakby nie, nie zadzieje, nie wydarzy. Natomiast modlitwa raz komuś ofiarowana, ona pracuje w jego, w jego życiu. Czasami go chroni, czasami daje mu światło, czasami go podnosi, czasami go strzeże, ściąga z drogi. Więc my tego nie widzimy, tylko właśnie zwracam uwagę na to, żebyśmy, jak on to powiedział, nie ulegli takiemu demonowi aktywizmu, demonowi świata, za którym stoi właśnie to przekonanie, że wszystko musi mieć swoje wymierne owoce. W takim sensie, że ja to muszę zobaczyć, ja tego muszę doświadczyć. Jeżeli ja czegoś nie widzę, nie doświadczam, to znaczy, że to jest bez sensu, że nie ma tych owoców. I to jest właśnie największa szatańska pokusa, która nas potem demotywuje, powoduje, że wstajemy z kolan i zaczynamy po swojemu robić, bo skoro Pan Bóg się nie zaangażował, to my musimy coś z tym życiem zrobić. Y Warto, dzisiaj to się przejawiało, przewijało przez te świadectwa i bardzo dobrze, bo to znaczy, że gdzieś tam wewnętrznie też walczymy o to poczucie, że, że ta modlitwa jest ważna. No i życzę, żeby za każdym razem, każdego dnia, pomimo, że jest trudno i ciężko, ta świadomość zwyciężała. Amen. Amen.